Nasza Ziemia, plemiona świata kontra rządza pieniądza. Tuaregowie i Uran Energetyka atomowa w obowiązującej retoryce politycznej i ekonomicznej przedstawiana jest jako alternatywna dla tradycyjnych form pozyskania energii. Jak zapewniają panele entuzjastów energii jądrowej, alternatywa nadzwyczaj bezpieczna i czysta. W trwającej kampanii służącej promocji i pozyskaniu zwolenników budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce, rząd polski, między innymi poprzez Ministerstwo Gospodarki, współpracuje z francuskim koncernem energetycznym Areva. Firma z siedzibą w Paryżu nie kryje swoich dalekosiężnych aspiracji udziału w tym projekcie. Marketingowy przekaz Arewy nakazuje odbiorcom postrzegać firmę jako wiarygodnego partnera z wizją. Tymczasem od 40 lat Arewa posiada kopalnię uranu w Nigrze, gdzie wydobywa ten surowiec na potrzeby europejskiej energetyki atomowej. Większość kopalni znajduje się na północy kraju, na ziemiach zamieszkanych przez Duaregów. Pomimo takiej lokalizacji zyski z wydobycia uranu lądują przede wszystkim w rządowych kieszeniach w stolicy kraju Niamey, a także zasilają budżet francuskiej firmy. Wydobycie uranu służącego jako paliwo dla elektrowni jądrowych wiąże się z poważnym zanieczyszczeniem środowiska, które kładzie się cieniem już teraz i będzie odczuwalne przez wiele następnych pokoleń. Początkowo wielu mieszkańców północnego Nigru było przekonanych o tym, że odniesie wymierne korzyści dzięki obecności Arewy. Bilans 40 20 letniej aktywności przedsiębiorstwa jawi się jednak w coraz bardziej dwuznacznych barwach. Woda w obrębie kopalni została skażona, wiatry roznoszą radioaktywny radon, zaś pracownicy umierają przedwcześnie na choroby, które wiązać należy z niepowetowanymi stratami w środowisku. Różne dane przedstawiane na przestrzeni ostatnich lat przez Greenpeace, telewizję Al Jazeera oraz francuskich naukowców mówią o wielokrotnym przekroczeniu dopuszczalnego promieniowania. Oprócz tego do eksploatacji i przetwarzania rudy uranu zużywa się ogromne ilości wody, deficytowego dobra obszarów półsuchych, które nie może zostać poddane recyklingowi. Jak zauważa Adam Kaiser, we Francji prawie co trzecia żarówka świeci dzięki uranowi z Nigru, a kopalnie w regionie Agades pobierają wodę z jedynego źródła, jakim są wody głębinowe w ilościach takich, że za 40 lat zabraknie jej tam. Kiedy uran w Nigrze się skończy, państwo Tuaregów odejdzie wraz z nim. Areva to nie jedyne przedsiębiorstwo korzystające z niesprawiedliwego podziału dóbr w Nigrze. Wśród spadkobierców koncesji, przydzielonych przez obalonego już dyktatora Mamodu Tandie, znalazła się chińska korporacja nuklearna. Kopalnia Azylik, należąca do firmy, rozpoczęła swoją działalność pod koniec grudnia 2010 roku. Chińscy biznesmeni z satysfakcją ogłosili, że do roku 2012 zamierzają pozyskać od 4 do 5 tysięcy ton uranu. Zupełnie zignorowali fakt, że kopalnia powstała w miejscu solonośnym, które było ważne dla Tuaregów. Najbardziej gwałtownie zareagowały tuareskie kobiety z Azalik. Podobnie jak ich przodkowie utrzymywały się ze sprzedaży suszonej soli. Wszystko uległo zmianie, gdy nigerski rząd wydzierżawił grunty dla zewnętrznej jednostki. Około 100 kobiet pozbawionych środków do życia i prawa do rekompensaty zebrało się, by obrzucić kamieniami maszyny górnicze. 50-letnia liderka protestujących Tina Tina Sala, domagając się odszkodowania za utratę soli, deklarowała, że teraz jest wieczna wojna. W latach 2017-2009 Tuaregowie z północy Nigru wszczeli powstanie. Interwencja nigryjskiego wojska zmusiła do ucieczki w góry dziesiątki tysięcy ludzi. Powodem kolejnego już wystąpienia Tuaregów w tym kraju były lokalne żądania większej autonomii oraz większego udziału w zyskach, którego odmówiły zarówno rząd Nigru, jak i przedsiębiorstwa korzystające z zasobów naturalnych Nigru. Ignorowanie przez lata podobnych postulatów Tuaregów w sąsiednim Mali przyczyniło się do wielkiego powstania w roku 2012 i rozłamu, który doprowadził do ogłoszenia niepodległości Azawadu na północy Mali. Felieton Damiana Żuchowskiego dla Radia Wolne Media czytał Jan Osik.